O! O! O! O! O! O! O! No, ja Witam serdecznie, mówi do Was Robert Kessling z Canterbury, w Kent w UK, czyli w Anglii. W tym zerowym odcinku chciałbym się po prostu przywitać i zachęcić do słuchania mojego podcastu. Nie wiem jeszcze, czy będę miał coś ciekawego do powiedzenia, czy nie. W każdym razie próbowałem już swoich sił, na przykład byłem radiowenilem, wam fragment. No i jak się podobało? No tak, innym też niezbyt się podobało. No, ale zajmowałem się również innymi sprawami, na przykład byłem fotografem internetowym. Tak, yy, no nie było zbyt wiele zleceń więc zaprzestałem. A teraz chcę spróbować sił, miejmy nadzieję, że z lepszym skutkiem w podcastingu. Więc moje rewelacyjne pomysły będę wdrażał tutaj. A wy będziecie mogli sobie zassać nowe odcinki i odsłuchać i cieszyć ucho tym, co mamy wam do powiedzenia. No, mam nadzieję, że będę miał coś do powiedzenia. A jak nie będę miał, to też będę bredził, no. Więc na tym podcasting polega. To tyle. Zapraszam.